Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, z całego serca dziękuję Wam za zaproszenie do piekar. Moje pielgrzymowanie do piekar śląskich, do sanktuarium Matki Bożej Diecezji Katowickiej ma swoją wieloletnią historię. Jako metropolita krakowski byłem zapraszany ze Słowem Bożym na ostatnią niedzielę maja, kiedy to odbywa się doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej. Pielgrzymka ta jest szczególnym wydarzeniem w życiu Kościoła, nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce. Przybywają wówczas do piekar mężczyźni i młodzieńcy z rozległego rejonu przemysłowego, który przekracza granice Śląska Katowickiego, zarówno w kierunku na zachód, w stronę Opola, jak też i na wschód, w stronę Krakowa. Dzisiaj podobnie z tym, że ramy pielgrzymki rozrosły się. Nie jest to już tylko spotkanie stanowe, ale ogólne. Witam przeto i pozdrawiam z całego serca wszystkich obecnych, braci i siostry, mężczyzn i kobiety, młodzież męską i młodzież żeńską, wszystkie rodziny, na to spotkanie w piekarach. Czekałem od roku 1978. Czekałem wytrwale i z ufnością. I wy również czekaliście wytrwale i z ufnością. Kiedy zaś stało się ono możliwe w tym roku, okazało się, że na Wzgórzu Piekarskim Wszyscy się nie pomieścimy i dlatego trzeba było przenieść piekary na to lotnisko w pobliżu Katowic, na którym się znajdujemy. Aby odbyć dzisiejszą papieską pielgrzymkę do piekar, Trzeba było, aby piekary same tym razem wyruszyły na pielgrzymkę. Tak też się stało. W ramach jasnogórskiego jubileuszu 600-lecia przybywam dziś do sanktuarium w piekarach, a Matka Boża ze swego sanktuarium, łaskawie wychodzi mi na spotkanie. To spotkanie przybrało kształt wielkiej modlitwy Kościoła Katolickiego. Katowickiego. Modlitwa trwa od ostatniej niedzieli maja, odkąd wizerunek Pani z Piekar Śląskich wyruszył w kierunku miejsca dzisiejszego spotkania nawiedzając po drodze poszczególne parafie. W dniu dzisiejszym zaś tu na tym lotnisku od rana trwa modlitwa towarzysząca przybyciu wizerunku z pieka śląskich. Przede wszystkim modlitwa różańcowa a w parze z tym śpiew, czytania i rozważania wedle z góry przygotowanego programu, ustalonego i wypełnianego ze śląską dokładnością. Pytam samego siebie, czy po tylu godzinach modlitewnego przygotowania macie jeszcze dość siły aby wysłuchać papieża pytam raz jeszcze czy nie jesteście nazbyt utrudzeni i przemęczeni przemęczeni to może nie jesteście, ale przemoczeni Też nie. No więc Bogu dzięki za ten deszcz, bo wam ulżył tego upału, jaki dzisiaj mieliśmy w Poznaniu. Aż dziw. Tutaj deszcz, a tam od rana słońce czerwcowy upał. Otóż Pamięć dawniejszych spotkań w Piekarach mówi mi o tym, że Ślązacy i wszyscy ludzie ciężkiej pracy z tego rejonu przemysłowego łatwo się męczą modlitwą, prócz tego potrafią tak interesująco się modlić w swojej wielkiej gromadzie, że modlitwa ich nie męczy. Odchodzą ze swego sanktuarium może strudzeni, ale nie przemęczeni. Owszem, zabierają z sobą świeże siły ducha do ciężkiej codziennej pracy. Wchodzę tutaj w wielką modlitwę, która trwa nie tylko od ostatniej niedzieli maja, nie tylko dziś od rana, ale trwa od pokoleń. Wypełnia każdy rok, każdy tydzień i każdy dzień. Niegdyś, gdy jeszcze nie było współczesnego Śląska, ale był już wizerunek Matki Bożej w Piekarach. W tę modlitwę włączył się król Polski Jan III Sobieski, idąc na odsiecz Wiednia. Dziś ja, biskup Rzymu, a równocześnie syn polskiego narodu, pragnę włączyć się modlitwę współczesnego Śląska, który w wizerunek Pani Piekarskiej wpatruje się jako w obraz Matki, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. I dlatego też w tę modlitwę tę modlitwę pragnę wyprowadzić z wielorakiej pracy, tak jak wy ją na co dzień wyprowadzacie, kiedy właśnie pośród pracy wymieniacie to pozdrowienie. Szczęść Boże, szczęść Boże. Tak jest, ażeby sięgnąć do samego korzenia pracy ludzkiej. Czy to będzie praca w przemyśle, czy na roli. Czy to będzie trud górnika, hutnika, pracownika umysłowego, czy domowe krzątanie się matki, czy trud służby zdrowia przy chorych, aby sięgnąć do samego korzenia. Jakiejkolwiek ludzkiej pracy trzeba odnieść się do Boga. Szczęść Boże! Tym pozdrowieniem, szczęść Boże! Zwracamy się do człowieka, który pracuje, a równocześnie odnosimy jego pracę do Boga. Odnosimy pracę ludzką naprzód, do Boga Stwórcy. Przede wszystkim bowiem samo dzieło stworzenia, czyli wyprowadzenia bytu wszechświata z nicości przedstawione jest w Księdze Rodzaju jako praca Boga rozłożona na sześć dni stworzenia. Po tych dniach Bóg odpoczął dnia siódmego, przez co Pismo Święte nakłada również na człowieka powinność odpoczynku, oddawania Bogu, dnia świętego. Praca ludzka odniesiona jest do Boga Stwórcy. Bóg bowiem, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, polecił mu czynić sobie ziemię poddaną. To biblijne wyrażenie jest szczególnie głębokim i bogatym w treść określeniem pracy. Encyklikę Laborem Exercens, którą przed dwoma laty poświęciłem pracy ludzkiej, wypadło mi oprzeć w znacznej mierze na analizie owych biblijnych słów, które zawierają się już w Księdze Rodzaju. Kiedy przy pracy pozdrawiamy się wzajemnie zwrotem szczęść Boży, wyrażamy w ten sposób naszą życzliwość wobec bliźniego, który pracuje a równocześnie odnosimy Jego pracę do Boga Stwórcy i do Boga Odkupiciela. Praca ludzka stoi bowiem w pośrodku całego życia społecznego. Poprzez nią kształtuje się sprawiedliwość i miłość społeczna jeżeli całą dziedziną pracy rządzi właściwy ład moralny. Jeśli jednakże tego ładu brak, na miejsce sprawiedliwości wkrada się krzywda, a na miejsce miłości nienawiść. Wzywając Marię. Jako Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, Wy, drodzy bracia i siostry, jako ludzie pracy Śląska i całej Polski, pragniecie wyrazić, jak bardzo leży Wam na sercu ów właśnie ład moralny, który winien rządzić dziedziną ludzkiej pracy. Cały świat śledził i nadal śledzi z przejęciem, co w szczególności dawało do myślenia szerokiej opinii publicznej. To fakt, że w wydarzeniach tych, Chodziło przede wszystkim o sam moralny ład związany z pracą ludzką, a nie tylko o podwyższenie zapłaty za nią. Uderzała również i ta okoliczność że wydarzenia te były wolne od gwałtu, że nikt nie poniósł przez nie śmierci ani ran. Wreszcie i to, że wydarzenia polskiego świata pracy z lat osiemdziesiątych nosiły na sobie wyraźne znamie religijne. Nikogo nie może więc dziwić, że tu, na Śląsku, w tym wielkim zagłębiu pracy, czci się Matkę Chrystusa jako Matkę Sprawiedliwości i miłości społecznej. Sprawiedliwość i miłość społeczna oznacza właśnie tę pełnię ładu moralnego, jaki związany jest z całym ustrojem społecznym, a w szczególności z ustrojem pracy ludzkiej. Praca posiada swoją zasadniczą wartość. Dlatego, że jest spełniana przez człowieka, na tym opiera się też godność pracy, która winna być uszanowana, bez względu na to, jaką pracę człowiek wykonuje. Ważne jest to, że wykonuje ją człowiek. Wykonując jakąkolwiek pracę, wyciska na niej znamię osoby, obrazu i podobieństwa Boga samego. Ważne jest także to, że człowiek wykonuje pracę dla kogoś, dla drugich. Praca jest powinnością człowieka zarówno wobec boga jak też wobec ludzi zarówno wobec własnej rodziny jak też wobec narodu, społeczeństwa, do którego należy tej powinności czyli obowiązkowi pracy odpowiadają też uprawnienia człowieka pracy należy je ujmować w szerokim kontekście praw człowieka. Sprawiedliwość społeczna polega na poszanowaniu i urzeczywistnianiu praw człowieka w stosunku do wszystkich członków danego społeczeństwa. Na tym tle Właściwej wymowy nabierają te prawa, które związane są bezpośrednio z wykonywaną przez człowieka pracą. Nie wchodzę w szczegóły, wymieniam tylko najważniejsze. Jest to przede wszystkim prawo do sprawiedliwej zapłaty. Sprawiedliwej, czyli takiej, która starczy również na utrzymanie rodziny. Jest to z kolei prawo, prawo do zabezpieczenia w razie wypadków związanych z pracą. Jest to również prawo do wypoczynku. Przypominam, ile razy w piekarach. Poruszaliśmy sprawę wolnej od pracy niedzieli. Ze sferą uprawnień ludzi pracy łączy się również sprawa związków zawodowych. Przytaczam dosłownie, co na ten temat napisałem w encyklice laborem exercens, po prostu o pracy ludzkiej. Nowożytne związki zawodowe wyrosły na podstawie walki pracowników świata pracy, a przede wszystkim robotników przemysłowych, o ich słuszne uprawnienia w stosunku do posiadaczy środków produkcji. Zadaniem ich w związku z tym pozostaje obrona bytowych interesów ludzi pracy we wszystkich dziedzinach, w których dochodzą do głosu uprawnienia tych ostatnich. Doświadczenie historyczne poucza, że organizacje tego typu są nieodzownym składnikiem życia społecznego, zwłaszcza w nowoczesnych społeczeństwach uprzemysłowionych. Nie znaczy to oczywiście, że tylko pracownicy przemysłu tworzą tego rodzaju związki. Służą one zabezpieczeniu analogicznych uprawnień dla przedstawicieli każdego zawodu, Istnieją więc związki rolników i pracowników umysłowych, są one wykładnikiem walki o sprawiedliwość społeczną, o słuszne uprawnienia ludzi pracy wedle poszczególnych zawodów. To tyle tekstu encykliki. W dalszym ciągu mówi ona także o obowiązkach, o sposobie i zakresie działalności związków zawodowych. W podobnym duchu wypowiedziałem się już w styczniu 1981 roku w czasie audiencji udzielonej Watykanie delegacji Solidarności, której towarzyszył również której towarzyszył również delegat rządu polskiego do stałych kontaktów roboczych ze Stolicą Apostolską A tu w Polsce kardynał Stefan Wyszyński mówił, gdy idzie o prawo zrzeszania się ludzi, to nie jest to prawo nadane przez kogoś, bo to jest własne prawo wrodzone. Dlatego państwo nam tego prawa nie nadaje. Ono ma tylko obowiązek je ochraniać i czuwać nad tym, aby nie było ono naruszane. Więc jeszcze raz Wam powtarzam, że żyje i chce dalej mówić. A Was prosi, żebyście mu udzielili jeszcze trochę głosu. Wracam do słów kardynała Wyszyńskiego. Nadane jest to prawo przez Stwórcę, który uczynił człowieka istotą społeczną. Od Stwórcy pochodzi społeczny charakter dążeń ludzkich, potrzeba zespalania się i jednoczenia jednych z drugimi. To przemówienie zmarłego księdza prymasa pochodzi z dnia 6 lutego 1981 roku. Tak więc, moi drodzy, Sprawa, która toczy się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Posiada głęboki sens moralny. Nie może ona być rozwiązana inaczej, jak na drodze prawdziwego dialogu władzy ze społeczeństwem. Do takiego dialogu Episkopat Polski wzywał, jak wiadomo, w tym czasie wiele razy. Dlaczego ludzie pracy w Polsce i zresztą wszędzie na świecie mają prawo do takiego dialogu? Dlatego, ponieważ człowiek pracujący jest nie tylko narzędziem produkcji, ale podmiotem podmiotem który w całym procesie produkcji ma pierwszeństwo przed kapitałem Człowiek też przez swoją pracę staje się właściwym gospodarzem warsztatu pracy, procesu pracy, wytworów pracy i podziału. Gotów jest i na wyrzeczenia, gdy tylko czuje się prawdziwym współgospodarzem i ma wpływ na sprawiedliwy podział tego, co zdołano razem wytworzyć. Zwracamy się do Marii jako matki sprawiedliwości społecznej, ażeby te podstawowe zasady ładu społecznego, od których zależy prawdziwy sens ludzkiej pracy, a wraz z nią sens bytowania człowieka, przyoblekały się w realny kształt życia społecznego na naszej ziemi. Człowiek nie jest bowiem w stanie pracować, gdy nie widzi sensu pracy. Gdy sens ten Gdy sens ten przestaje być dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przesłonięty. I dlatego gorąco prosimy Matki Sprawiedliwości Społecznej, ażeby pracy wszystkich ludzi pracy w Polsce przywróciła sens, poczucie sensu. Tak przeto, drodzy uczestnicy dzisiejszego spotkania na ziemi śląskiej, przyjmijcie w tej naszej wielkiej wspólnocie, którą aż trudno wzrokiem ogarnąć, przyjmijcie raz jeszcze od waszego rodaka i następcy Piotra Ewangelię pracy i przyjmijcie Ewangelię Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Niech ona zespala was głęboko wokół Matki Chrystusa w jej sanktuarium w Piekarach, tak jak zespalała tutaj całe pokolenia. Niech promieniuje szeroko na życie ludzi ciężkiej pracy na Śląsku i w całej Polsce. Wspomnijmy jeszcze wszystkich zmarłych ludzi pracy, tych, którzy ulegli śmiertelnym wypadkom w kopalniach czy innych miejscach, tych, którzy niedawno zginęli w tragicznych wydarzeniach, wszystkich. Nas, którzy żyjemy, czeka wielki moralny wysiłek związany z Ewangelią pracy, wysiłek zmierzający do wprowadzenia w życie polskie, sprawiedliwości i miłości społecznej. Pod znakiem Marii, przy jej pomocy, na ten wysiłek i trud, szczęść Boży.